Jesteśmy pod Kobierzycami na poletkach firmy Syngenta. Właśnie zakończyliśmy obrót poletek w tym szczególnym Dniu Kukurydzy, organizowanym przez firmę Syngenta. Naszym rozmówcą jest Pan Michał Jakubowski. Bardzo proszę o Pańską ocenę tego dzisiejszego spotkania i tej imprezy, która tutaj aktualnie jeszcze trwa, ale obrót poletek już się zakończył. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, bo już od kilku lat nie organizowaliśmy tak dużej imprezy. Z taką ilością gości, bo goście dopisali, ponad 200 osób przyjechało zwiedzać nasze poletka, ale to nie tylko poletka, ale to jest cała technologia uprawy kukurydzy, łącznie z pokazaniem doświadczeń herbicydowych, z doświadczeń fungicydowych. I oczywiście ze zbiorem poletek, bo dzień wcześniej zebraliśmy część tych odmian, które są na kolekcji, 16 mieszkańców i określiliśmy planowanie i wilgotność, więc myślę, że to jest bardzo istotne. Nasi drodzy klienci chcą wiedzieć, co dzisiaj jest na topie, jakie odmiany są w czubie, co będzie najlepiej planowało i na, co, na czym mają postawić swoją produkcję w roku następnym. Jest to ważne i myślę, że każdy z nich przyjechał właśnie tutaj w tym celu, ale też usłyszeć o problemach, które się pojawiają w uprawie kukurydzy, czyli o zachwaszczeniach, o nowych chwastach, o odpornościach chwastów, o możliwościach zwalczania chwastów, które są uciążliwe w danym rejonie. Tutaj właśnie jest też przykład doświadczeń, które założyliśmy w sierpniu. To jest właśnie coś nowego, czyli kukurydza, która w tej chwili jest w fazie od 6 do 8 liścia, czyli coś ciekawego, bo jak wiemy jest w całkiem innej fazie w tej chwili, bo już zbieraliśmy, ale żeby zobaczyć jak właśnie działają herbicydy, jak działa nasz Lumis Forte, jak działa Lumax, jakie są ich możliwości i myślę, że... To jest ważne, że klient wchodzi, chce zobaczyć, chce dotknąć, a ciężko jest pokazywać już w takim łanie, który jest do zbioru, siewki chwastów, jak reagują na dane substancje aktywne. I myślę, że to jest, to jest ta pierwsza nasza stacja, na której, od której zaczynaliśmy. Potem pełna kolekcja naszych mieszańców, 16 odmian kukurydzy, ustawione według klas wczesności, czyli praktycznie od 280 do 180, czyli FAO uprawiane Naszej całej Polsce. Oczywiście ten rejon dysponuje odmiany też późniejsze, aczkolwiek rejon Wrocławia, rejon Kobierzyc, no my określamy rejonem naszego Kornbeltu. Czyli to jest tak jak w Stanach. My mamy tutaj też właśnie ten Kornbelt, najlepsze warunki do uprawy kukurydzy ziarnowej, i rolnicy skwapliwie z tego korzystają. Jest to rejon też, gdzie rozwinęła się produkcja kukurydzy typu Flint z ziarnem twardym do produkcji munarskiej. Bo myślę, że słuchacze. Też korzystają z dobrodziej z tej kukurydzy, czyli z tego ziarna, które jest przetworzone potem na chociażby płatki kukurydziane. Z tego mamy gryz, mąkę, wszystkie produkty, które są używane normalnie w przemyśle spożywczym. I to jest właśnie z tej kukurydzy paszowej, która jest produkowana między innymi w tym rejonie Polski. Jesteśmy na południe od Wrocławia, czyli to jest najcieplejszy w Polsce rejon, jaki, jaki jest możliwy. Znamy ten rejon od lat, bo obydwaj uczestniczyliśmy w spotkaniach, które były organizowane w Borku Strzelińskim przez firmę Eurofarm, którą dowodził kiedyś y, niezapomniany Witold Duchiewicz. Y, natomiast tutaj no, porównanie roku 2005 z rokiem 2016, to jest już 12 lat, jest różnica. Jak, y, jakie problemy tutaj rolnicy poruszali, co ich tu interesowało, co najczęściej było poruszane w rozmowach bezpośrednich państwa z nimi, czy rolników z państwem? Ja myślę, że zaczynając, tak jakbyśmy mówili, po fenologii, czyli tak, dobór mieszańców jest duży i generalnie rolnik od tej dobroci dostępności, ilości i odmian ma zawsze problem. Jaką odmianę wybrać, żeby ona była najkorzystniejsza w jego gospodarstwie? E, żeby potem ten towar, który produkuje, to ziarno, najlepiej się sprzedawało. E, dlatego my chcemy też, jak pokazujemy, odmiany od razu ukierunkowywać e, na co mogą iść, jakie może być ich przeznaczenie. Mamy tutaj duży wybór właśnie odmian przeznaczeniem do produkcji młynarskiej. E, nowa odmiana Talizman, którą wprowadziliśmy w tym roku do sprzedaży, e, rzeczywiście e, pokazuje pazur, jest najlepiej planującą odmianą po wczorajszych zbiorach. To jest 128 kwintali suchego ziarna przy wilgotności 26,3%. Czyli generalnie odmiana V220-230 i w gospodarstwach też już powinna być zbierana, bo o tym musimy też mówić. I zbiory się tutaj już zaczęły. Od początku tego tygodnia kukurydze są już zbierane właśnie odmiany wczesne. I też mówimy naszym szanownym rolnikom, zbierajcie, bo może zmienić się pogoda, mogą przyjść ulewne deszcze. Widać też duże uszkodzenia po omacnicy prosowiance, czyli szkodniku ciągle numer jeden w Polsce, jeżeli chodzi o kukurydzę, ale też. I to było chyba największe zainteresowanie na stoisku i w polu. Pokazywaliśmy zachodnią korzeniową stronkę kukurydzianą, Diabrytyka virgifera. Szkodnik, który pojawił nam się w 1992 roku w Europie, rozprzestrzenił się dosyć mocno kraje bałkańskie południe Europy, ale jest już u nas i właśnie rejon południowy, południowo-wschodni Polski, łącznie z częścią południową Wielkopolski już już nią zasiedlony. I tutaj, na tym polu obserwowaliśmy nawet po kilka żerujących chrząszczy, po 3-4 chrząszcze na jednej roślinie kukurydzy. Więc myślę, że nie jest już to kwarantanna, nie ma zwalcenia z urzędu, ale biorąc pod uwagę szkodliwość w następnym roku, czyli larwy, bo tutaj ta forma jest najbardziej zjadliwa i powoduje największe szkody, czyli obryzanie korzeni przybyszowych, y, włośników, y, niszczenie systemu korzeniowego, a tym samym wyleganie roślin i no, brak jej wzrostu, czyli rozwijania się, brak składników pokarmowych do dalszego tworzenia plonu, to może mieć duże znaczenie w latach następnych. I dlatego zwracamy na to uwagę. Mówimy o tym. Na dzień dzisiejszy nie możemy zwalczać larw, bo nie mamy zarejestrowanych żadnych środków, jeżeli chodzi o zaprawy czy o granulaty. Co do zwalczania dorosłych owadów. Pamiętajmy, że w tym rejonie dosyć intensywnie zwalcza się o macnicę prosowiankę. Chociażby z racji tego, że uprawia się kukurydzę na cele grysowe, więc tutaj jakość też musi być tego ziarna doskonała. Chodzi o mykotoksyny. Po omacnicy mamy rzeczywiście wrota idealne do wchodzenia grzybów, grzybów z rodzaju fuzarium, i mykotoksyny, szczególnie w latach niekorzystnych, dyskwalifikują czasami ten towar, więc. Rolnicy robią, wykonują zabiegi zwalczające, jeżeli chodzi o macnice. Monitoring jest na polach robiony, więc praktycznie w tym rejonie duże gospodarstwa mające po kilkaset hektarów kukurydzy już te zabiegi wykonują. Są firmy, które świadczą usługi. Tutaj też były wykonane te zabiegi. Jest to opryskiwacz śródłowy, który może wjechać w pełny wysoki łan. Nie ma uszkodzeń ale staje się to niezbędne. Oczywiście jest monitoring robiony, jeżeli chodzi o macnicę, czyli odpowiednio w zależności od wylotu określa się moment, kiedy będą składane jaja i wylęk larw, bo my musimy trafić właśnie z zabiegiem, czyli na przykład z naszym karatezeon, w moment, kiedy larwy się wylęgają, wtedy jest największy procent skuteczności. I Przy okazji niszczy się też wtedy już pierwsze chrząszcze dorosłe formy diabrotiki, ona pojawia się już od czerwca, no bo tak jest przepoczwarzona i potem przechodzi w postać dorosłą, ale masowe wyloty następują koniec lipca, początek sierpnia. Czyli to przesunięcie niestety w stosunku do umacnicy jest duże i nie jesteśmy w stanie zniszczyć w większości chrząszczy przy zabiegu jednym, kiedy robimy omacnicę prosowiankę. więc w zaleceniach jest zabieg wykonywany później, więc trzeba czasami jeszcze drugi raz wjeżdżać i niszczyć diablotykę virgifere. Więc jest to, więc jest to yy, dosyć istotne i przypominamy naszym szanownym rolnikom o tym, bo wielu zapomniało o tym szkodniku, że jest. Bo było bardzo głośno, jak był kwarantannowy. Jak przestał być kwarantannowy, wszyscy zapomnieliśmy o tym. Przewiduję, że w następnych latach to będzie szkodnik numer jeden w tym rejonie. I chyba rola nasza i mediów i nas jako firm, które produkują środki produkcji, środki ochrony, jak i są firmą nasienną, żeby uświadamiać rolnikom skalę zagrożenia. Bo ja przypominam sobie moje wycieczki na Węgry, na Słowację 10-15 lat temu, no bo to są lata 90 gdzie oglądaliśmy pierwsze okazy Diabrotiki To robiło, było to dla nas bardzo takie egzotyczne Dzisiaj poziom, który był tam, mamy już u siebie tutaj Oczywiście są to pola w monokulturze I to jakby zwiększa ryzyko wystąpienia tego szkodnika E, aczkolwiek no, mobilność i przemieszczanie się chrząsza jest bardzo duże. W porównaniu do omacnicy, prosowianki, omacnica jest bardzo delikatnym motylem nocnym, ćmą. To jest chrząszcz bardzo mocny, dzienny, potrafi przemieszczać się kilkadziesiąt kilometrów bez żadnego problemu. Zresztą samo jej rozprzestrzenianie się było bardzo dynamiczne, jeżeli chodzi o Europę i od lat 90. Biorąc pod uwagę wystąpienie pierwsze w Belgradzie w 1992 roku właśnie przy lotnisku, w głównych ciągach komunikacyjnych od lotnisk też rozchodziła się w innych krajach.